Żywa. Rodzina Królewska w burzliwych czasach piastowskich, Mieszko II, jego żona Rycheza i ich syn Kazimierz nazywany Odnowicielem to bohaterowie dzisiejszej opowieści. Mieszko, syn Bolesława Chrobrego, koronowany w wieku 35 lat, tuż po śmierci ojca w 1025 roku. Pierwszy władca Polski, umiejący czytać i pisać, znał niemiecki łacinę i grekę. Jego dziewięcioletnie rządy były bardzo burzliwe. Walczył o władzę z braćmi, o Polskę z sąsiadami. Był więźniem czeskiego księcia. Wcześniej jego związek z rychezą, siostrzenicą cesarza Ottona III wprowadził Piastów w ścisły krąg najważniejszych europejskich dynastii. Dla Gala Anonima zacny rycerz, dla Długosza okazał się człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu. Rycheza, pierwsza królowa Polski, wykształcenie, silna osobowość, talent polityczny oraz to, że była Niemką i wywiozła insygnia królewskie do Niemiec, nie zjednał jej sympatii polskich średniowiecznych dziejopisów. A dziś, zdaniem Kazimierza Jasińskiego, to jedna z najwybitniejszych żon piastowskich. Jadwiga Żelińska nazywają jedną z najbardziej niedocenianych władczyń z powodowej czarnej legendy z przeszłości. Kazimierz, syn mieszka II i Rychezy, miał 18 lat, kiedy zmarł jego ojciec w 1034 roku. Powszechnie uważany za pierworodnego i następcę mieszka, choć kronika Wielkopolska z przełomu XIII-XIV wieku wspomina, że pierwszym synem był niejaki Bolesław, podobno jako wyjątkowy okrutnik, zapomniany piast na polskim tronie. Kazimierz zastał Polskę zrujnowaną z powodu kryzysu monarchii po śmierci ojca. Mimo przeciwności losu odbudował jedność terytorialną kraju, przywrócił struktury administracji państwowej i kościelnej, zyskał miano odnowiciela. Nie został koronowany, za co obwiniano rychezę. Między 1025 a 1058 rokiem, czyli 33 lata panowania bohaterów dzisiejszej audycji, mieszka drugiego, jego żony Rychezy i ich syna Kazimierza Odnowiciela. Jak oni zmienili dzieje Polski? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu I Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, czy dziedzice piastowskiego tronu byli skazani na bratobójczą walkę o władzę, bo o tron Mieszko II walczył z najstarszym bratem, Bezprymem? Dlaczego najstarszy nie został spadkobiercą swego ojca? Pamiętamy już z poprzedniej naszej rozmowy, że już w przypadku Mieszka i jego testamentu Stary władca chciał przekazać swoje dziedzictwo nie pierworodnemu, ale młodszym dzieciom. Sytuacja tylko w pewnym sensie podobna powtarza się w przypadku Bolesława Chrobrego. W istocie była ona sytuacją łagodniejszą, lepszą dla państwa, bo choć Bolesław Chrobry także zdecydował, że jego następcą nie będzie pierworodny, bezprym, Urodzony ze związku z Węgierką nieznaną z imienia drugą żoną Bolesława Chrobrego, poprzedzającą umiłowaną małżonkę późniejszego króla Polski, Bolesława Chrobrego, Emnildę, z którą najdłużej żył, doczekał się kilkorga dzieci, w tym drugiego syna, Mieszka drugiego. To cała ta operacja, powiedziałbym, zabezpieczenia władzy dla młodszego syna została przygotowana przez Bolesława Chroblego znacznie staranniej niż uczynić to chciał jego ojciec. Wesprym został skierowany za granicę do zakonu, na naukę, zaś Mieszko II, urodzony około 990 roku, miał być przygotowany do objęcia władzy nie tylko wolą swojego ojca, ale nauką. Tak jak powiedziała pani redaktor we wstępie do naszej audycji, może dodam na marginesie, że ta wzmianka nie znaczy koniecznie, że na przykład Bolesław Chrobry nie umiał czytać i pisać. Po prostu nic o tym nie wiemy. Jednakże ważniejsza jeszcze była edukacja praktyczna, polityczno-militarna. Mieszko II przecież służył w kampaniach wojennych prowadzonych przeciwko Królestwu Niemieckiemu i to na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach, w misji dyplomatycznej nieudanej zresztą na dwór Praski czy w negocjacjach w czasie wojny z Królestwem Niemieckim, z Henrykiem II. Mieszko II wykazał się no, niezwykle piękną cechą dyplomatyczną z jednej strony, a z drugiej strony poświadczającą jego patriotyzm. Albowiem, jak zapisał to nasz kronikarz pierwszy, w odpowiedzi na propozycję Henryka II, by Mieszko po prostu przeszedł na stronę Królestwa Niemieckiego. Mieszko, który już przypomnijmy, Poślubił wtedy rychezem w 1013 roku, a więc wszedł w krąg elit Królestwa Niemieckiego. Przez to małżeństwo z wnuczką cesarza Ottona II mógł sam kandydować do tronu niemieckiego. A jednak Mieszko odpowiedział na te pokusę, że... Jak długo broni dziedzictwa swojego ojca, tak długo nie może złożyć miecza, dopóki nie otrzyma innego rozkazu od swojego ojca. Na tym polega jego elementarny obowiązek. Natomiast kiedy walka się skończy, będzie robił wszystko, by doprowadzić do zgody między Bolesławem, swoim ojcem, a cesarzem Henrykiem II. I to się nazywa przygotowanie do sprawowania władzy. Nie musiał wykonywać żadnego zamachu stanu, był oczywistym i jedynym kandydatem do przejęcia dziedzictwa po Bolesławie Chrobrym, a potwierdziło to jeszcze dokonanie bardzo szybko koronacji, drugiej koronacji królewskiej w Gnieźnie, Niektórzy historycy uważają, że być może nawet koronacja dokonała się jednocześnie. To znaczy został koronowany Bolesław Chrobry w ostatnich miesiącach swojego życia i od razu jako jego następca nowy król Mieszko II. Większość historyków uważa jednakże, że ta koronacja Mieszka II nastąpiła kilka miesięcy po śmierci Bolesława Chrobrego w roku 1025. A więc wydawało się wszystko znakomicie się układa. Jeden władca w czepku urodzony, a jednak Szczęście szybko się odwraca od niego i od państwa polskiego i żadnej w tym winy nie ma Mieszka Drugiego. To raczej zmęczenie społeczeństwa ogromnym wysiłkiem, jakim była wieloletnia wojna. Oczywiście także kryzys, jaki wiązał się z narzucaniem chrześcijaństwa i trudnych wymogów moralnych, jakie szły wraz z chrześcijańską nauką, społeczeństwu pogańskiemu. To wszystko razem kumulowało się w postaci materiału zapalnego do buntu, buntu zarówno religijnego, jak i społecznego, który wybucha w momencie, kiedy sąsiedzi postanawiają wykorzystać śmierć starego Bolesława Chrobrego i rozbić umacniające się zbyt silne, ich zdaniem, państwo polskie. I właśnie z taką złą koincydencją różnych czynników musiał zmierzyć się Mieszko drugi w roku 1031, kiedy potrafił zabezpieczyć się jeszcze sojuszem z Węgrami, przeciwko nieuchronnemu starciu z nowym władcą niemieckim Konradem i z drugiej strony przeciwko władcy ruskiemu Jarosławowi Mądremu. Ale kiedy to uderzenie przychodzi z dwóch stron jednocześnie, od strony Rusi i od strony Niemiec, kiedy Czesi, także jak zwykle zresztą występują w wiernym sojuszu wobec Królestwa Niemieckiego, wtedy Mieszko nie jest w stanie skutecznie obronić dziedzictwa po swoim ojcu, tym bardziej, że wtedy właśnie wykorzystuje Jarosław Mądry, wschodni sąsiad Polski, fakt, że ma potencjalnego rywala. Mieszka drugiego do tronu w swoim ręku. Bezprym bowiem, pierworodny syn Bolesława Chrobrego, starszy, przyrodni brat Mieszka drugiego, trafia na dwór w Kijowie i tam przy pomocy Jarosława Mądrego chce zdobyć dla siebie władzę w Polsce, nawet kosztem uszczuplenia państwa polskiego. Taka walka o zdobycie własnej sławy przyczółka do władzy w Polsce kosztem interesów państwa polskiego nieraz będzie się powtarzała w naszej historii. Besprym jest tutaj jednym z jej niechlubnych pierwszych patronów. Panie profesorze, Mieszko znalazł się w potrzasku, bo ze wschodu wspierał bezpryma Jarosław, a z zachodu nowy cesarz. Czy Mieszko mógł zrobić cokolwiek innego jak tylko uciec? No trochę się przeliczył, uciekając do Czech został zakładnikiem księcia czeskiego, no i potraktowany okrutnie. No, został wykastrowany, Mieszko drugi na dworze w Pradze, podstępnie tam schwytany, niejako w zemście za to, co zrobił jego ojciec, czyli Bolesław Chrobry z księciem czeskim, Bolesławem Rudym. Ta tragiczna sytuacja, kiedy staje się więźniem w Pradze w roku 1031, a do Polski wkracza wspierany przez chówcę Jarosława Mądrego, ruskiego księcia, bez prym. Mieszko II się nie załamuje. To właśnie jest moim zdaniem głównym tytułem do jego sławy. Szuka wyjścia z tej sytuacji zdawałoby się beznadziejnej. Nawiązuje porozumienie wtedy właśnie z młodszym bratem Odtonem, który szuka dla siebie jakiejś dzielniczki, jakiejś części dziedzictwa po Bolesławie Chrobrym i zwraca się w ten sposób do części możnych w kraju, i do cesarstwa, do królestwa niemieckiego, do nowego władcy tego królestwa, Konrada, z wyraźną intencją powrotu na tron i usunięcia Bezpryma. Bezprym zostaje rzeczywiście zabity w roku 1032 po zaledwie kilkumiesięcznym panowaniu na okrojonym terytorium państwa polskiego. Jego krwawe rządy nie wzbudzają sympatii możnych i wtedy właśnie udaje się Mieszkowi wrócić na tron. Ważne było w powodzeniu Mieszka zachowanie jego małżonki, Rychezy. Tutaj możemy mówić o pewnych legendach, o pewnych sprzecznych danych z kronik, które mówią nam coś o tym małżeństwie, bo z jednej strony wiemy na pewno o znaczeniu prestiżowym tego małżeństwa dla Mieszka. Okazuje się wierną małżonką, a przede wszystkim wierną matką swojego ukochanego syna, Kazimierza Karola, to drugie imię oczywiście nadane synowi Mieszka II na cześć Karola Wielkiego z nadzieją na odegranie wielkiej roli w całej chrześcijańskiej Europie. Urodzony w 1016 roku Kazimierz, zapewne urodzony w Krakowie, gdzie rezydował Mieszko, przewidywany następca tronu za czasów życia jeszcze Bolesława Chrobrego. Kazimierz zostaje oddany także na naukę w szkole przy katedrze na Wawelu. Ta zapiska mówiąca o jego oddaniu na naukę z roku 1026 jest w pewnym sensie dowodem, a co najmniej poszlaką wskazującą, że w roku 2026 będziemy mogli obchodzić tysiąclecie szkolnictwa polskiego, bo pierwszym poświadczonym uczniem szkoły w Polsce jest właśnie Kazimierz Karol, syn Mieszka II. Kazimierz nazwany później odnowicielem. I to właśnie w roku 1026, tuż po objęciu władzy przez Mieszka II, ta nauka się rozpoczyna. Rycheza dba nie tylko o naukę dla swojego syna, ale bardzo zabiega o to, ażeby ten syn miał co dziedziczyć po ojcu w Polsce. I Rycheza pomaga niewątpliwie Mieszkowi w tym trudnym momencie w nawiązaniu kontaktów z elitami Cesarstwa Niemieckiego, przede wszystkim z jej braćmi. Byli to niebyle kto w strukturze tego władztwa cesarskiego, bo był to kanclerz Królestwa Italii, Herman, bardzo życzliwie nastawiony i do rychezy, i do polskim, arcybiskup Kolonii zarazem, który będzie miał później ogromne zasługi w odnowieniu kościoła w Polsce i jej drugi brat, Otton, który był palatynem w Lotaryngii a więc na zachodnim krańcu władztwa niemieckiego, ci potężni panowie przekonywali nowego cesarza, by ten pomógł Mieszkowi przywrócić choćby elementarny porządek na terenie zrujnowanego najazdami zewnętrznymi i pierwszymi buntami wewnętrznymi państwa polskiego. I w 1032 roku w Merseburgu, jednej z ulubionych stolic cesarzy niemieckich we wschodnich Niemczech, doszło do spotkania Konrada II z Mieszkiem i z Ottonem oraz jeszcze jednym kandydatem do podziału majątności terytorialnych Bolesława Chrobrego, a mianowicie Dytryka? potomkiem Mieszka, tak, potomkiem Mieszka pierwszego Dytrykiem, a więc były kuzynem czy przyrodnim bratem Chrobrego, mówią historycy. bratem. Tak, w każdym razie ów Dytryk obok Ottona kandydują do roli współdziedziców Królestwa Polskiego po wygnaniu bez Pryma i to właśnie w Merseburgu zostaje ustalone pod patronatem cesarza Konrada, a Mieszko stopniowo doprowadza do usunięcia i Ottona już w roku 1033 i Dytryka, w 1034 roku odzyskał pełnię władzy nad większością tego rdzenia polskiego, a więc Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, choć tam buntuje się coraz wyraźniej urzędnik dworski Miecław, Cześnik Dworu Mieszkowego, który próbuje oderwać te dzielnice dla siebie. Ale przypłacił Mieszko takie zwycięstwo z życzeniem się korony polskiej i podporządkowaniem się woli cesarskiej insygnia w ogóle koronacyjne odesłał Besprym. Historycy zgadzają się. Czyli nie Rycheza je wywiozła? Nie, nie, bo część zapisków kronikarskich tamtego czasu mówi, że Rycheza je przywiozła, część, że odesłał Besprym. Najprawdopodobniej odbyło się to w ten sposób, że Besprym wysłał Rychezę jako żonę pokonanego współzawodnika, wtedy uwięzionego w Pradze, na dwór niemiecki, by ta zawiozła insygnia koronacyjne, a dla Rychezy była to jedyna szansa wydostania się z roli zakładniczki. Niezbyt sympatycznie do niej i do jej syna nastawionego bez pryma. I w ten sposób Rycheza rzeczywiście mogła zawieść, ale zwoli bez pryma, insygnia koronacyjne polskie Bolesława i Mieszka II do Niemiec, ale w zamian za to uzyskała realną pomoc niemiecką dla odbudowy panowania swojego męża i odnowienia nadziei na to, że... W tej dziedzinie polskiej będzie mógł kiedyś odnaleźć się ich syn, Kazimierz Karol, później nazwany odnowicielem. Mieszko II nie zdołał kontynuować swojego dzieła. Umarł przedwcześnie w roku 1034. Najprawdopodobniej został zamordowany przez jednego z dworzan. No, to już jest plotka, legenda. Nie mamy wiarygodnego poświadczenia ostatnich chwil Mieszka drugiego. Wiemy w każdym razie, że nie toczył w tym momencie żadnej wojny. Próbował umocnić swoją władzę nad. Z większością terytorium odziedziczonego po Bolesławie Chrobrym. I zapewne marzył o tym, by wrócić do roli suwerennego władcy. To jednakże wymagało czasu. Ten czas został mu brutalnie zabrany przez nie tylko śmierć jego własną, ale przez rozkład wewnętrzny państwa, który wtedy następuje w przyspieszony sposób. Kumuluje się ten bunt i społeczno-polityczny, tak zwanych panów poronionych, jakich określił Misz Wincenty, zwany kadłubkiem. A więc lokalnych wataszków, możnowładców, którzy szukają po prostu władzy lokalnej dla siebie i są gotowi rozbić państwo całe, żeby tylko rządzić na swoim kawałku ziemi. Takie tendencje niestety separatystyczne są i dzisiaj żywe w niektórych elitach władzy, które zatracają całkowicie z oczu wspólne dobro rzecz pospolitej. No a z drugiej strony ten bunt społeczny, bunt niewolników przeciwko panom, jak opisują to inne kroniki, czy wreszcie bunt pogański przeciwko religii chrześcijańskiej. Wszystkie te trzy elementy kumulują się raz jeszcze w roku 1034 i zmuszają Rychezę ponownie do wyjazdu z kraju. Ale wspomniał pan profesor o dwóch obliczach małżeństwa Mieszka II i Rychezy. To jedno z troskliwą żoną wspierającą męża w jego aktywności politycznej, dbającą o polepszenie jego zagrożonej pozycji. A to drugie oblicze związku Mieszka II i Rychezy to jakie było? Mówiliśmy o tym przed chwilą, że Rycheza w każdym razie zachowywała się na pewno lojalnie wobec swojego syna i lojalnie także wobec swojego męża. Z troską o ich znaczenie polityczne i wykorzystując swoje koneksje w Królestwie Niemieckim dla odbudowy ich zagrożonej pozycji. Ale jednocześnie znamy przekazy źródłowe wiarygodne, że Mieszko nie żył z Rychezą już od pewnego czasu. Żył z nałożnicą i być może miał z nią nawet dziecko, dla którego przewidywał także tron, nie dla Kazimierza Karola. To już jest element legendy o Bolesławie Zapomnianym jak rzekomo miał się nazywać ten właśnie nieślubny syn Mieszka drugiego? Jak niektórzy powtarzają zwolennicy teorii spiskowych bardzo okrutny dla rychezy i przez to zapomniany. Dokładnie nic o nim nie wiemy, że można tutaj dowolne teorie spiskowe i niespiskowe rozwijać, bo po prostu źródła milczą na jego temat. Natomiast pozostaje nierozstrzygniętą także zagadką ten rzeczywisty kształt małżeńskiego współżycia Rychezy i Mieszka drugiego. To, co ich łączy na pewno, to fenomenalny upór w dążeniu do utrzymania tego dziedzictwa, które... Tak pięknie zdawało się otwierać przed nimi w roku 1025 utrzymania w warunkach zupełnej katastrofy, jaka pogłębia się wkrótce po śmierci Mieszka drugiego, bo w ślad za buntem, za tym rozkładem wewnętrznym następuje najbardziej niszczący w historii Polski najazd. To nie był potop szwedzki, to nie była Druga wojna światowa, to był najazd czeski Przetysława. Takiego spustoszenia nigdy żaden z sąsiadów na ziemię polskie nie przyniósł, jak właśnie... Nowy, młody, ambitny czeski książę Brzetysław, który postanowił oderwać Śląsk od Polski, Małopolskę także, dlatego Śląski Małopolska nieco mniej, przede wszystkim Małopolska nieco mniej zostały zniszczone. Za to całkowicie jakby chciał zadeptać ślady gniazda polskiego. Poznań i Gniezno zostały praktycznie rzecz biorąc zrównane z ziemią przez Brzetysława, wywiezione zostały relikwie świętego Wojciecha, to co najcenniejszego miała Polska. Właściwie ślad po metropolii gnieźnieńskiej zniknął. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Mówimy o czasach rodziny królewskiej Mieszka II, jego żony Rychezy i ich syna Kazimierza, nazwanego później odnowicielem. Historia Żywa Panie profesorze, czarna legenda Rychezy nie powinna być czarną, ale chwalebną dla tej pierwszej królowej, bo ona kontynuowała myśl, ideę założenia swego męża Mieszka II, by utrzymać państwo polskie i tę spuściznę bardzo konsekwentnie zrealizowała właśnie za sprawą swego syna Kazimierza, zwanego później odnowicielem, choć kiedy zmarł jego ojciec Mieszko II, Kazimierz, Miał niespełna 18 lat i ogromne wyzwania i trudną, bardzo trudną sytuację w Polsce. Oczywiście trudno przypisywać rychezie motywy patriotyczne polskie, natomiast wydaje się, że można z pełnym przekonaniem bronić tezy, iż była osobą o bardzo głębokich przekonaniach religijnych, chrześcijańskich i że po pierwsze z tego punktu widzenia patrzyła na to, co stało się z Polską w roku 1034 i 1039, czyli w momencie buntu pogańskiego, a następnie niszczącego najazdu Brzetysława, zniszczenia biskupstwa w Poznaniu, arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, patrzyła z ogromnym ubolewaniem i chęcią naprawienia tego. I miała możliwości, by szybko doprowadzić do restauracji kościoła i chrześcijaństwa w Polsce. Te możliwości dawało jej oparcie w braciach. Przede wszystkim we wspomnianym już przez nas Hermanie, starszym bracie Rychezy, który był arcybiskupem Kolońskim i kanclerzem Królestwa Italii. I który także z przekonań religijnych na pewno zdecydował się na bardzo daleko idące usługi, dary, gesty w stosunku do chrześcijańskiej misji w Polsce, no oczywiście z punktu widzenia także politycznego dla Królestwa Niemieckiego, szerzej dla Cesarstwa Chrześcijańskiego, nie było korzystne, ażeby na tym miejscu, gdzie rozwijała się chrześcijańska Polska, powoli, ale niewątpliwie postępował ten proces chrystianizacji, nastąpiła recydywa pogaństwa, która oczywiście umocniłaby bardzo pogańską tożsamość i siłę Słowian Połapskich, z którymi feudałowie niemieccy zmagali się już od blisko 200 lat i z którymi wciąż nie mogli sobie poradzić. Gdyby to władztwo słowiańsko-pogańskie rozciągnęło się od Hamburga do Mazowsza, dużo trudniej byłoby królestwu niemieckiemu traktować ten cały obszar jako łatwy łup do podboju w imię chrześcijaństwa. I nie tylko w kategoriach łupu i podboju patrzyli na to ówcześni władcy, czy zwłaszcza duchowni niemieckiego pochodzenia, ale patrzyli na ten obszar jako na teren misyjny. Skoro misja w Polsce chrześcijańska już się zakorzeniła, to należy szybko ją restaurować. I to właśnie był motyw, który pomógł Kazimierzowi, odnowicielowi, odnowić kościół, kiedy wrócił do Polski. Ale oczywiście ta misja nie mogłaby zostać wykonana, gdyby nie wrócił, zaopatrzony w 500 jezdnych rycerzy, a więc potężną, jak na owe czasy, siłę zbrojną, którą wsparł go cesarz na prośbę rodziny Rychezy, by zrealizować tę misję chrześcijańską i zarazem misję restauracji porządku politycznego, którego Polska stała się już ważnym ogniwem. Silna Polska, tego oczywiście Królestwo Niemieckie nie chciało. Ale w ogóle, żeby nie było tutaj nic, żeby była jakaś czarna dziura, chaos pogańskie pola, na które wchodzą nie wiadomo jakie siły skąd, albo też żeby silną Polskę zastąpiły potężne Czechy, to się także oczywiście nie podobało politykom, można tak powiedzieć, Królestwa Niemieckiego i stąd dążenie, by skoro Brzetysław Czeski urósł tak w potęgę, że zrównał z ziemią Królestwo Polskie, to należy zrównoważyć go odnowieniem Królestwa Polskiego. Ta polityka równowagi, za wschodnią granicą Niemiec Tym razem działała na korzyść Polski I ona bardzo pomogła Kazimierzowi Odnowicielowi wrócić przy poparciu Władcy niemieckiego Do Polski Paradoksalnie z drugiej strony otrzymał poparcie Od Jarosława Mądrego Wschodniego sąsiada Polski Paradoks no niezwykły, że Niemcy I Ruś pomagają wspólnie Odbudować państwo polskie Ze zniszczeń, które same pomogły Prowadzić na teren tego państwa Kilka lat wcześniej to bardzo ciekawe, zatem jak wytłumaczyć ten tajemniczy sojusz Niemiec i Rusi, bardzo korzystny dla Polski. Odpowiedź prosta czy skomplikowana? Ta odpowiedź nie jest bardzo skomplikowana. Mianowicie na gruzach rozbitego państwa Piastowskiego zaczęła tworzyć się nowa siła, nowa ambicja, której ośrodkiem było Mazowsze. Tam tworzył swoje państewko Miecław Masław. Cześnik na dworze Mieszka II, który zbuntował się przeciwko władzy Piastów, stworzył własne państwo z ośrodkiem na Mazowszu, być może z ambicjami objęcia swoim władztwem większości dziedzictwa piastowskiego. Ale sam fakt, że to państewko mazowieckie, Masława, ulokowane było tak, a nie inaczej geograficznie, oznaczało, że jest ono wychylone na wschód, a więc bardziej koliduje z interesami, z ambicjami, z geopolityką Wielkiego Księstwa Kijowskiego, a zatem wolał Jarosław Mądry zdusić w zarodku to mazowieckie, wychylone za Bóg, na wschód od Bugu, państwę w Komiecława, niż tolerować jego rozwój i ekspansję na tereny dzisiejszej Białorusi czy Litwy. I być może z takich właśnie pobudek geopolitycznych, a być może także po prostu z powodów religijnych. Jarosław Mądry był chrześcijaninem, tak jak i cesarz niemiecki Konrad i w imię tej chrześcijańskiej solidarności chciał wesprzeć odbudowę państwa chrześcijańskiego, z którym Ruś już od dziesiątków lat sąsiadowała. Nie zawsze w najlepszych stosunkach, ale w stosunkach, które przeplatały się przecież z małżeństwami, między panującymi rodami, z kontaktami handlowymi, z normalnym bytowaniem między sąsiadami. Otóż w imię tych właśnie motywów Jarosław Mądry udzielił poparcia Kazimierzowi Odnowicielowi wracającemu od zachodu na ziemię polskie i to właśnie wojska Jarosława Mądrego zadały decydujący cios Masławowi w roku 1047, kiedy to po odzyskaniu najpierw Wielkopolski, potem Małopolski do tej odbudowywanej dziedziny polskiej Kazimierz dołączył także Mazowszy. Kroniki Jana Długosza. Królestwo polskie doszczętnie wyczerpane i doprowadzone prawie do upadku, pod kierunkiem i rządami Kazimierza I, osiągnęło już niemal pełnię rozwoju. Polacy bowiem pod rządami tego księcia spokojne życie, zgodną podziwu szybkością, podnieśli z upadku, umocnili i odnowili to, co przedtem uległo zniszczeniu i całkowitej zagładzie. Zanim Kazimierz uzyskał wsparcie ze wschodu i z zachodu, taki paradoks dyplomatyczny i polityczny, to jednak wypędzony na Węgry udał się do Niemiec, był w Paryżu, następnie w klasztorze Benedyktynów, tam złożył śluby zakonne, stąd też przypisuje mu się przydomek mnich ale powrócił do Polski i nie zapomniał Brzetysławowi tego, co Brzetysław zrobił na mocy układu ratyzbońskiego po w zbrojnym wypadzie na Czechy, popieranym przez cesarza Henryka III. Właśnie dzięki układowi ratyzbońskiemu Śląsk pozostał pod rządami co prawda Brzetysław, ale w zamian za hołd i daninę powrócił do Polski. Czy upór Kazimierza w dążeniu do podniesienia Polski jest godny podziwu i coraz bardziej umacnia jego pozycję? Rzeczywiście Kazimierz wiele musiał się najeździć po Europie, jako wygnaniec po tragicznych doświadczeniach państwa swojego ojca Węgry były tutaj ważnym przystankiem, bo tam znalazł pierwsze przytulisko, potem rozmaite ośrodki worskie w Królestwie Niemieckim, ale ostatecznie ten Powrót, który w roku 1047 został uwieńczony pokonaniem ostatniego poważnego rywala na terytorium samego państwa polskiego, czyli Miecława Masława na Mazowszu. Ten powrót stabilizuje rzeczywiście jego pozycję i stabilizuje państwo polskie. Brakuje jeszcze Śląska. Śląsk uzyskał w roku 1050 zbrojnie Kazimierz Odnowiciel. I rzeczywiście ten trudny moment walki z potężnym przecież sąsiadem z południa, który ledwie 11 lat wcześniej całkowicie spustoszył państwo polskie, mam na myśli księcia Brzetysława Czeskiego, udało się Kazimierzowi załatwić, czy przejść, może tak powiedzmy, przejść w miarę bezpiecznie, bo choć militarnie zdołał Śląsk odzyskać, to trzeba było utwierdzić tę zmianę terytorialną korzystną dla Polski, i zabezpieczyć przez usankcjonowanie tej zmiany autorytetem samego cesarza Henryka III, nowego cesarza Henryka III. Kazimierz umiał przez właśnie swoje wieloletnie peregrynacje po niemieckich dworach wyrobić sobie stosunki, wyrobić sobie także talenty przekonywania swojej rodziny, bo praktycznie rzecz biorąc rodzina cesarska była całkiem dosłownie także rodziną z samego Kazimierza, zarówno przez matkę rychezę, jak też przez pierwszą żonę cesarza Henryka, która była z rodu Bolesława Chrobrego, z rodu Mieszkowego właściwie należałoby powiedzieć, z rodu Mieszka I, przez Sygrydę Storradę, córkę Mieszka I, której potomkini właśnie stała się żoną cesarza Henryka III. To połączenie rozmaitymi więzami rodzinnymi towarzyskimi, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, z bardzo wpływowymi ośrodkami władzy w Królestwie Niemieckim, pomagało Kazimierzowi, odnowicielowi, przekonać samego cesarza Henryka III, by ten usankcjonował odzyskanie Śląska przez Polskę, przez Kazimierza i na zjeździe w Kwedlinburgu w roku 1050 rzeczywiście ten bardzo ważny akt przejęcia Śląska przez Polskę został uznany przez cesarza, choć ceną jaką za to Polska miała płacić był coroczny trybut dla Królestwa Czech, 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota, czyli mniej więcej. 100 kilogramów srebra i 7 kilogramów złota rocznie trzeba było płacić za posiadanie Śląska czeskiemu księciu, ale Śląsk był przy Polsce, a więc zaledwie 15 lat po zupełnej katastrofie państwa polskiego, znów Małopolska, Wielkopolska, Śląsk i Mazowsze były razem, w jednym państwie, pod jednym władztwem. Co więcej, udało się odnowić właśnie przy pomocy wuja Hermana, czyli brata Rychezy, udało się odnowić organizację kościelną. Biskupstwo krakowskie najpierw, gdzie nowym biskupem został mnich Iroszkocki Aaron. Biskupstwo wrocławskie. Fundowane były klasztory przez Kazimierza Odnowiciela. Prawdopodobnie to on ufundował najstarszy działający do dzisiaj klasztor na ziemiach polskich klasztor benedyktynów w Tyńcu. To wszystko składa się na to, co nazwalibyśmy pracą organiczną wykonywaną jednocześnie z tym wielkim wysiłkiem dyplomatycznym i militarnym który razem zasługuje na ten przydomek, jakim Kazimierz został w historii obdarowany jak najsłuszniej. Został odnowicielem państwa polskiego. I przeniósł stolicę do Krakowa. To właśnie z Kazimierzem związany jest ten fakt. Nie miał ten fakt charakteru formalnego. Zresztą wtedy nie, nie ogłaszano żadnym aktem przeniesienia stolicy. Często po prostu miejsce pobytu Władcy się zmieniało, natomiast ośrodek ciężkości całego państwa przeniósł się niewątpliwie z Wielkopolski do Krakowa z tej prostej przyczyny, że Wielkopolska została, jak już powiedzieliśmy, całkowicie zrujnowana przez najazd czeski. Kraków natomiast nie został zniszczony, ponieważ miał wejść w skład korony księstwa czeskiego. A zatem Kazimierz mógł tutaj po prostu znaleźć, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, gotową infrastrukturę do sprawowania swojej władzy, dla funkcjonowania swojego dworu. Druga przyczyna mogła mieć charakter osobisty. Kazimierz miał wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa związane z Krakowem. Kiedy od urodzenia, najprawdopodobniej w Krakowie na Wawelu, do szkół, które także związane z Katedrą Wawelską poznawał w Krakowie, i do momentu koronacji swojego ojca Mieszka drugiego to właśnie Kraków był jego domem rodzinnym, Wawel był jego gniazdem rodzinnym, a nie Gniezno. I być może to także pomagało wrócić Kazimierzowi do Krakowa jak do kraju lat dziecinnych, który zarazem stał się ośrodkiem stołecznym w sytuacji, kiedy pierwsze gniazdo państwa piastowskiego zostało tak gruntownie zniszczone przez czeskich najeźdźców. Kazimierz Odnowiciel nie został koronowany, można by powiedzieć, że żal. Obwiniano to Rychezę, czy słusznie? Myślę, że zupełnie niesłusznie. Ta decyzja była całkowicie już poza jej zasięgiem. Rycheza żyła bardzo długo, przeżyła swojego syna, zmarła w roku 1063 jako niezwykle pobożna mniszka. Fundatorka klasztorów? Tak, przez długi czas otoczona kultem jako błogosławiona nawet w kościele w Niemczech. Pochowana w wielkiej katedrze kolońskiej, można tam odwiedzić grup tej matki polskich królów, bo z niej przecież wszyscy następni piastowie się wywodzą. Otóż decyzja o tym, by nie ryzykować przyjęcia korony na swoje skronie była suwerenną decyzją Kazimierza Odnowiciela. On wiedział, że jeżeli... Chciałby zdecydować się na starania o koronę, nie wiadomo czy uwieńczone powodzenie, bo nie było arcybiskupstwa. Pamiętajmy, Gniezno nie odbudowało swojej pozycji arcybiskupstwa jeszcze za krótkiego w gruncie rzeczy panowania Kazimierza Odnowiciela. Ale nawet gdyby jakąś drogą szukał tej korony, próbując się koronować w Krakowie w oparciu o być może ad hoc stworzone prerogatywy biskupów krakowskich, to groziłoby nie tylko konfliktem z królestwem niemieckim, któremu bądź co bądź dużo zawdzięczał i od którego zależała chwiejna równowaga w stosunkach z drapieżnym sąsiadem z południa, z Czechami, z Brzetysławem. Ale groziło coś znacznie mocniej odczuwanego, na świeżo bardzo odczuwanego, a mianowicie bunt możnych. Królewskie wyniesienie oznaczało podniesienie prestiżu osoby władcy tak wysoko ponad wszystkich owych panów poronionych, jak już wspomniałem, opisywał ich mistrz Vincenty Kadłubek, tych zbuntowanych lokalnych władców, wataszków, którzy rozdrapali, podzielili między siebie Polskę, że mogło sprowokować nowy ich bunt w sytuacji, kiedy struktury państwa nie były jeszcze bardzo umocnione po pierwszym wielkim kryzysie. I dlatego Kazimierz prawdopodobnie jak najbardziej świadomie nie chciał prowokować ani wewnętrznego buntu przeciwko koronacji, ani też zewnętrznej interwencji przeciwko nowemu podniesieniu państwa polskiego do godności królestwa. Zostawił coś do zrobienia swojemu synowi, a miał ich szczęśliwie po małżeństwie z Dobroniegą, małżonką, którą otrzymałby także w pakiecie z sojuszem z Jarosławem Mądrym. Dobroniega miała być podobno jego siostrą, raczej chyba była jego córką, córką Jarosława Mądrego i dała Kazimierzowi, odnowicielowi, Piątkę znanych dzieci, wśród których był przyszły król Bolesław II Szczodry, późniejszy książę Władysław Herman, Mieszko, książę Kujaw Świętosława, która także zostanie królową, tyle że pierwszą królową Czech, żoną pierwszego koronowanego króla Czech Wratysława II z dynastii Przemyślidów. Sukcesy na polu przedłużenia dynastii były może nie mniej ważne od odbudowy biskupstw, czy przyłączania kolejnych dzielnic, bo przed ślubem z Dobroniegą Kazimierz Odnowiciel był już jedynym przedstawicielem dynastii piastowskiej. A więc gdyby zginął przed tym ślubem, nie doczekał się dzieci, po prostu dynastia piastowska by wygasła. On ją przedłużył, zostawił dziedzictwo swoim następcom. Dziedzictwo odnowione, fundamenty gotowe do tego, by wznosić na nich kolejne piętra wspaniałej budowli polskiej historii. Była to audycja Historia Żywa. Za tydzień o Polsce w czasach Bolesława Szczodrego i Świętego Stanisława. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1, także w bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21, oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Dorota Truszczak także zapraszam.